U większości społeczeństwa odbiór kryptozoologii jest podobny jak odbiór ufologii. Traktują to po, po prostu jako coś mało poważnego, coś yy, tak w kategoriach żartu. Także nie wiem czym to jest spowodowane. Może tym, że właśnie na, yy, kryptozoologia głównie gości na, na portalach o tematyce paranormalnej. Yy, wiadomo jak do tematyki paranormalnej yy, takie tacy zwykli ludzie się odnoszą.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 nawet jeżeli ktoś się tym nie interesuje tak na poważnie, to po jakimś czasie może go to wciągnąć uważam, że jest to bardzo bardzo ciekawa dziedzina i że na pewno nie zasługuje na takie traktowanie jak jest obecnie traktowana przez większość ludzi słuchaj Wielios <śmiech> witam Cię w tym momencie po raz kolejny bo żeśmy tam gdzieś się już piknęli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 a nawet w Polsce. Oczywiście Inverius e, rozumiem, że, że to nie jest żart i, i że są gatunki, które nie znamy e, pomimo, pomimo tego, że myślimy, że jesteśmy tak rozwinięci i że poznaliśmy wszystko nie, to oczywiście nie ulega wątpliwości. Wiesz co mnie ciekawi? W ogóle jakie ma zdanie na temat? Czy te gatunki e, to są... E,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 No, w, przypadku, w przypadku innych zwierząt, te opisy praktycznie każdy opis jest e, czym, czymś się różni, także nie wszystkie gatunki są starymi duszami. Oczywiście zdarzały się istoty, które mogły przetrwać dziesiątki lat bez, bez zmiany formy, tak jak na przykład domniemane smoki, z zrabki. Tutaj właśnie badacz jeden ze Słowacji z Kryptozoa się skontaktował, Arnusz Twarszyczek, i opisał co, to, co on znalazł w polskich kronikach.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 obserwacji niezidentyfikowanego zwierzęcia na granicy polsko-białoruskiej. Świadkowie twierdzi, że to zwierzę właśnie trochę czupakabry przypominało um, podobne stworzenia zaobserwowano w kwietniu 2006 roku w okolicach Gdyni. Natomiast e, jeśli chodzi o tą czupakabrę czupa spod Radomias, e, to tak jak mówiłem, ostatnia informacja ostatnia informacja jaką, jaką posiadam pochodzi z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 to są kryptydy dość, powiedzmy, stare. Ostatni egzemplarz widziano w 1897 roku. Do tego czasu zdążyły się nawet nazwy administracyjne tych wsi i rejonów e, pozmieniać. Zobaczę jeszcze ile mam czasu, a jeszcze 45 sekund. Według opisu, który przesłał pan Arno Wasiczek, były to jaszczurowate stworzenia wielkości człowieka, poruszające się na dwóch nogach, e, bez ogródek w domyśle bipedalny dinozaur.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 przetrwały przez te tyle lat, mimo zmiany formy, mają rodziny, bo pewnie też nie żyją na lat albo ileś i rozwijają się gdzieś po cichu. Ja się skłaniam do tego raczej, że one istnieją i są inteligentne. Co mnie do tego skłania? na no to, że właśnie, że na ten temat się za dużo mówi, za dużo jest legend na ten temat. Potwierdza się z tym, co się dzieje w tym momencie.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 potrafiliby posiadać tzw. zmy telepatyczny, który by oddziaływał na mózg ludzki, który by spowodował, spowodowałby za przeproszeniem paraliż mózgu ludzkiego. Zresztą odnośnie dzień trzeciego stopnia słyszałeś niejedną relację osób o zwanej hipnozie regresyjnej, której to była utrata czasu, a późniejszym czasie wyjaśnienie takich czy innych rzeczy. Obawa, iż może być taki człowiek, stać się takim powiedzmy, no